Siada odcinek szyjny kręgosłupa od pochylania się nad smartfonem Na mieście zła dupa albo jak zwał korek Osobistości zmęczone, złe przez monotonię Także oje i już tędy ja poczuję winny się niż ona? Do busa wpada uśmiechnięty ziomek Wzbudza w tobie coś w rodzaju niechęci Zbywa to, bo dla niego to jest niezbyt A ty, i ci smutni pacjenci, to dla niego tło jest nie takie facebookowe Wszystkie znaki na niebie mówią podnieść głowę, ale w mecie sugerują, że to nie jest mądre, zdrowe Gdy ty bitą na tablecie, on jak korleony zapierdala, bo od zawsze mówią na mnie wolno, co nie? O to takie groteskowe Unikaj krzywych czynów jakie to proste w słowie ziomie określ, może cel, żaden przymus, jak nie umiesz, patrzy na mnie, ja całkiem to dobrze robię, ej Jadę bajkiem, wśród korków, w celu kupienia wolków, w celu zrobienia trochę bolków, jakie to bezcelowe Ale odpuść wyrokowania sądów, jak chcesz to siądź, to a jak nie chcesz, to nie że to nauki nieważne Odczuwam twój wzrok na mnie, gdzie nie patrzę. Jak robisz to, jak ja się nie nazwiesz, chuderlaczkiem. Nawet pośród panów, to przedawkowali paruki i serwatkę. Jestem jak nikt w walce, jak dasz hit, to tańczę. Jak stalicz po bramce, albo trzeba podnieść się. Jak 05 po to 05 butelce i to takie bezcelowe. Chyba to wykreślę, jak w grafik popatrzę. Zrób sobie przerwę już od bycia chujowym. Na bycie w czymś dobrym, silnym, szybkim, jak Krzysztof Zespołu Orły Latać za 500 plus Bramko z szczelności ujmijmy Tu całe osiedle składa wniosek Czeka na wylądowanie Ziomek Neoplanem Dawno już dojechać Miał interes ubić A jak nas za to nie lubisz To miłego za to nielubienia nas Ja w tym czasie wracam bajkiem do domków W celu zwinięcia wolków W celu zrobienia trochę wolków Jakie to bezcelowe ale odpuść wyrokowania sądów Jak chcesz to siądź to, a jak nie chcesz to nie I gra nam pięknie harmonia Wrzućmy coś na rusz Nie ufam tym, co odmawiają grilla Girls, nie szukać wimu lecz śmiał wbijać boje, weźcie bojowe Nastroje na bok, chill out Jadę rowerkiem pod fontannę Poczytać książkę, a w przerwie Zagryzam jointa i goldem Bajecznie mieć całą resztę I całą matencję w końcóweczce Bo dla mnie to jest śmieszne Ciągle, jak konsekwentnie Robisz coś, wychodzi coś, aha Jak dobrze jebnie to ci będzie mnożyć Sos, aha, aż prychy to ci Będą robić coś, aha I wychodzą bez śniadania, bez buziak Czujesz się madafaka wychodząc patoli w średnią wisz Czujesz, że latasz pół metra ponad ziemią Ty idziesz po swoje na całego na full ekran To łorywa, czy ze skrętem, czy bez skręta Lecz nie do ścieżką, please I nie spinam się, to nie spinning A czasem mam dętkę bowiem Czasem mocniej depnę sobie Bo ktoś jeszcze weźmy moje A ja tego nie zdzierżę o nie Bywa pięknie w peletonie Ej, lecz może byśmy tak go wyprzedzili Lecę jak pan Kleks, moi mili Popatrz na tę brodę, mówią mi zejdź na ziemię chłopie, obcinają mnie i są źli jak kolasz Filip. <grybuj>